to wiesz, że w życiu czasem jest ciężko i trzeba zadbać o swoją dupę, nie? więc jara jasz. za sztof, płać, za prąd, płać za wodę, za Benz, za Bounce, płać za sztof, płać, za prąd, płać za wodę, za Benz, za Bounce, płać za sztof, płać, za prąd, płać za wodę, za Benz, za Bounce, płać jesteś bez kasy, wiem, pasy bez kasy mówisz, winne są temu czasy winny system na te farsy w tych warunkach nic nie poradzę na syf. tymczasem jesteś pasy zrozum tu każdy działa na rachunek własny to coś tak kurwa zastyg sam obróć w stronę złe pasy może jak grubasy weź w interes niejasny wiesz to też przecież sposób pewien weźmie taki kilka serii wiebie w siebie mety rety od tej diety Mięśnie rosną, szybko widać efekty A to wystarcza by ciągnąć zety Na lewo, na prawo, tak działa siły prawo Tu dla żadrawą Hara zara, dealer down odpala Widać wie jak smakuje yeah. bez Co kurwa co przecież nie zgłosi na pałach. No widzisz? Te karki robią kaj z nawałach Na legalach też weekend z cała sala Wiesz kto na bramce A On Twardo jak skała Kasa na legalach, kasa na przypałach Kasa, kasa, tych działań istotą wylane na pałek militry to właśnie po to, właśnie po to nie paść ci to, mi co? też nie pasi w podzu. no to powiedz co zrobisz by na siebie zarobić, pójdziesz za przykładem dresów, zaczniesz kroić Juma kuma kręci to i przystoje, ale jakoś trzeba trafić na swoim no to stoi z wziął, Ziom popijając prom, wreszcie pojawia się na sobie bluza szonżon, głapie sony erickson, ten spacer to błąd w dodatku nie jest stąd, zaciśnięta dłoń, wędruje na jego skroń, do rąk wpada plon, bluza hajs i ten telefon, ja co ty skąd, nie postawię na tym chociaż pieniądz łatwy, nie chcę trafić za kraty, co nie znaczy, że mam zamiar życie spędzić w pracy, już tam byłem zobaczyłem, wystarczy dzień, dzień w tydzień, w tydzień, ile zidzie? Robić go to, to samo, standard szósta starano Stać kurwa maci, zasuwać na pełne i Roboty ręce pełne, Bez pensje słabe? słabe Poza tym niepewne, wieź wezmę tym jebne To mi niepotrzebne, nie. na rap, na rap, na rap. Na Czasu rap. teraz więcej poświęcę, zrobię rap Rap co będzie miał wzięcie, tak, tak będzie. będzie Jestem przekonany o Aha. tym święcie Błysta, promo, koncert na koncercie no. Wiem najważniejsze zawsze robić serce Kasa tutaj Zajmuje dalsze miejsce, jednak majkiem w ręce chce się wzbogacić Możesz mieć pretensje, ale taki takie czasy Żeby żyć trzeba płacić, żeby żyć trzeba płacić Za co płać Za prąd, płać Za wodę, za Benz, za Bounce Płać, za to płać Za prąd, płać Za wodę, za Benz, za Bounce Płać, za co płać Za prąd, płać Za wodę, za Benz, za jak Stok od czy liczysz na fart? To, wiodę miliard, zawodę miliard I kiewski żart